Witamy serdecznie. Witamy. Tak. Nagrywamy podcastofon tydzień który? Tydzień szósty. Tak, szósty. Dobrzejmy. No szósty. Tak. No, no tak, od, tak, Od 5 do 11 lutego 2011, prawda? Tak jest, zgadza tak się. Jest. Tak, no to się może przedstawimy. No to się przedstawmy. Tak, no więc ja, ja jestem Kasia. Ja jestem Sławek. Tak, i pierwszy raz nagrywamy... Wspólnie? Podcastofon. A, to no. też. No, no tak. No, <laughs> to no się więc... wytnie się, co nie trzeba, nie przejmuj się. Oczywiście, w tym tygodniu. Tak, tak ukazało się tygodniu? 41 odcinków. Polskich podcastów. Ale, ale ja tego nie liczyłem, także ja nie daję głowy za te numery. Ja liczyłam, ale tak też nie daję głowy, mogę ale rękę tam, tam się coś zmieniało i przesuwało, więc nie wiadomo ile tego było. No, ale w każdym bądź razie, tak, Pirazy Drzwi, Pirazy Oko, jest 41 odcinków. Odcinków, tak. tak. No, tak. Więc teraz będziemy robić przegląd, taki na zmianę. Podzieliliśmy o, się dniami, prawda? <głos> tak jest, ja zacząłem od piątego. Tak, później ja byłam szósty itb, itp itd., a y, y, ostatni dzień, czyli piątek, podzieliliśmy się. 50, po połowie. 50. Tak. Tak jest. No, to było, no. no. tak. No co, jedziemy no. z przeglądem. E, już? Tak szybko? No może no, wstęp jeszcze jakiś? Nie, myślę, że też na końcu pogadamy. Tak? No Bo od dobra. razu wyłączam, nikt nie dosłucha do końca. E, no dobrze, dobrze. No to w takim razie ja bym zaczął, nie? No to możesz mi oddać głos oficjalnie w takim razie. Tak, no to oficjalnie oddaję głos Sławkowi. Pierwszym dniem, o którym będziemy mówić, jest 5 lutego, czyli sobota. No i dzień zaczął się od podcastu na Wesoło u Marynarza. Odcinek numer pod tytułem Dupa, trwające 12 minut mniej więcej, plus minus. Autor podcastu, czyli Damian opowiada o swoim nieudanym pomyśle na wywiad z Bartkiem Opielą, polskim Spidermanem. Damian miał, miał taki pomysł, żeby z nim przeprowadzić wywiad, ponieważ jego matka mieszka niedaleko od niego, ale nic z tego nie wyszło. To matka spuściła go na drzewo, powiedziała, że nie, nie da mu żadnych namiarów na swojego syna. No trudno, zdarza się takie świry różne chodzą, także no też bym nie <śmiech> co dalej mówi Damian? a, mu opowiada, że ma pomysł na stronę internetową, o książkach o lekturach gdzie nie bałby się używać słowa dupa i pokazywać jej nowatorski bardzo dalej co było? opowiada o kozie dupy zakonnicy w garnku zadupił jak u babci, slaj taśmie jej smarkatce na biurku, także odcinek jest bardzo obleśny O jeszcze mówi, że siedzi w majtkach w pokoju i narzeka, że mu zimno. Tak. No i potem. Cóż, kończy odcinek. Zrezygnowany, przybity, załamany. Ha, ha. Z moich uwag to tylko tyle, że mój czytnik nie widzi mp3 w Resensie. Także Damian zerknij na swojego resesa może uda się coś poprawić. Co dalej? Jaskinia głupoty. Oj tak, odcinek pod tytułem Biczem po dyktafonie, czyli Krzyżman o Indianie odcinek trwa około 31 minut Krzyszman zaczyna z grubej rury mówiąc, że laptopy są jak podcast nie mów nikomu i raz dostajemy Kasię, a raz kichę <grym> znaczy kachę na, na pewno sobie nagrabił u Kasi także za, zachęcam ją do przesłuchania bo, bo, bo, bo, bo, co dalej, co dalej eee, bo przede wszystkim odcinek jest o Indianie Jonesie tak, także Krzyszman zaczyna swoją historię, swojej znajomą Indianą Jonesem od przedszkola Kiedy to poznał go w jakiejś dziwnej kreskówce, której to nigdy w życiu nie widziałem, także nawet nie ma sensu wspominać. I na początku wydawało mu się, że Indiana Jones to jest zło, ale potem obejrzał poszukiwaczy Zaginionej Arki, świątynie Zagłady i tak dalej. I już wcale tak nie uważał. I Indiana Jones stał się dla niego bohaterem. Krzyszman przyznaje, że był Indiana, mani Indiana maniakiem i lubił bicze. Tak, to bardzo osobliwe wyznanie z jego strony. Dalej mówi, że Marta z mnm wytrąciła go z równowagi. Ta. Potem opowiada kolejne filmy, które oglądał. Opowiada o książkach o Indianie Jonesie. Nawet nie wiedziałem, że były takie. Ale co więcej, opowiada o komiksach. Też nie wiedziałem, że były. Ale mówi też, że jego mama naciąga pracodawcę i drukuje dla niego książki ściągnięte z sieci. Ha, ha, ha, ha. No, nieładnie, nieładnie. Co jeszcze mówi? No, jest prawdziwym maniakiem, bo ma kapelusz, koszulę i bicz. Haha, jednak pewnie jeszcze gdzieś schowany ma obcisły, skórzany, czarny strój i kajdanki. Na koniec reklamuje nowy podcast. To by było tyle o Jaskini Głupoty. Następnym podcastem, który pojawił się 5 lutego był podcast na 100%. Odcinek 7 pod tytułem Dzisiejsze kazanie wygłosił... Kropeczki. Odcinek trwający około 40 minut. Autorem podcastu jest Daniel... To jest moje pierwsze spotkanie z tym podcastem, podobnie, jak to było na wesoło u marynarza. Cóż mogę powiedzieć, no na początku nie byłem zbyt przekonany do otwierania tego, bo jakoś podcasty religijne mi się ostatnio przejadły. co dużo Martina słuchałem. Ale... wypuściłem z obowiązku, no bo jak mamy omawiać, to mamy omawiać, to trzeba przesłuchać, przynajmniej ten raz. I powiem, że całkiem miło mi się tego słuchało. Także jestem pozytywnie zaskoczony. Ale no to o co chodzi? Daniel opowiada o swoim życiu tutaj. Podcast, taki odcinek taki trochę bardziej osobisty. No i opowiada głównie o drogach i o ścieżkach jego wiary. No i o tym, że jest san sanitariuszem z powołania. O swojej historii w wojsku i nieudanej próbie zostania księż księdzem... Tak, był w seminarium, był. Proszę bardzo, zdarza się. No co jeszcze o swojej żonie? O tym, w jaki sposób się nawrócił. Bardzo ciekawa historia. O, i jeszcze o obraniu Bogana Czachy, mówi. O, właśnie. Mówi, że on już teraz nie bierze Bogana Czachy. I zachęca wszystkich do takiego samego podejścia. No także ja też zachęcam do przesłuchania tego odcinka. Bardzo fajny. I dla odmiany, jest to odcinek o katolickim spojrzeniu na świat, a nie o jakimś tam wywrotowo-protestanckim, czy protestancko-wywrotowym, czy po prostu wywrotowym, no i tyle na ten temat, zachęcam. Dnia 5 lutego ukazał się kolejny już 93 odcinek podcastu prowadzonego przez Maśka Skwarę, podcastu bez nazwy, odcinek nazywa się Twitterowe tchnienie grozy. W tym odcinku Maciek Skwara odnawia sobie, odnawia sobie konto na Twitterze, No i zobaczył tam, że ma dużo zaproszeń od polityków, od organizacji rządowych. No i dostał też zaproszenie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. A na Twitterze Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest. No i tego właśnie dowiecie się z odcinka. Z odcinka dowiecie się, że Maciek Skwara chce przejść na kartę seniora, tak jak zrobił to jego pies. Z tym, że Maciek nie będzie przechodził na psią kartę seniora, co by było trochę dziwne, yy, ale przejdzie na podcastową kartę seniora. Yy, dlaczego? Yy, dlatego, że podcasting zalewa fala ludzi młodszych, fala ludzi młodych, takich jak ja, nawet starszych, ludzi, którzy chodzili lub chodzą do gimnazjum. Yy, tak. Na koniec dostajemy muzyczkę Emmy Cordes pod tytułem Shiver, w utworze, w środku gra też muzyka The Few MP, A Twitter Tweeting Be Carrying. Table, mm, nieważne, odcinek trwa y, 21 minut, co jest według mnie dobrą jakością, y, co jest według mnie dobrą jakością, a sam odcinek jest bardzo fajny, bardzo fajnie się słucha, no i mogę powiedzieć, że jest to uczto właściwie dla fanów podcastu bez nazwy, bo dostajemy nie najkrótszy odcinek, bo mogły być krótsze, y, a poza tym jest to Maciek Skwara, co w podcastingu oznacza jaką jakość, więc ja odcinek bardzo polecam, bardzo mi się podobał. No a tutaj mówi Krzyszman, cześć. To by było tyle naszego skwarka. Mam nadzieję, że zbliżająca się wiosna wypędzi go z domu, zapędzi do jego studia podcastowego i zaowocuje to nowym wykwitem. A kolejnym odcinkiem z 5 lutego jest podcast o piwie. Odcinek 27. Budweiser tmawy leżak. 15 minut. Hmm. Cóż, podcasty o piwie są jak każdy widzi. Bania opowiada tutaj o piwie, który otrzymał od Roberta Kamaszyna i któremu przyznał 7 punktów. Haha, tak jeśli chodzi o spoilowanie. Yy, no i co mogę powiedzieć? No przesłuchałem, ale nie ma to za bardzo co streszczać. Bo po prostu Bania pije piwo i opowiada o doznaniach, jakie towarzyszą tej czynności. Jak ktoś lubi klimaty piwno-oralne, zapraszam do słuchania. A pozostałych zapraszam do chlapnięcia sobie piwka. Tych, którzy mogą. Bo oczywiście słucha nas kilka osób, które jeszcze piwa pić nie powinny. Tak jest. A, jeszcze do bani mam interes. Panie, bo mi ten twój RSS to obrazki ściąga, a nie mp także ja bym proponował zajrzeć do niego. Uch, co dalej, co dalej, co dalej. Kolejnym podcastem, który pojawił się 5 lutego roku pańskiego 2011, był Papa Cafe. Tak, również po długiej zimowej przerwie. Wyłonił się nam z odchłani zapomnienia obywatel Papa z 60. odcinkiem swojego podcastu, który zatytułował nie na temat nie ma tego dużo, bo jest około 17 minut No ale to tak na początek, w sam raz Papa też musiał się rozgrzeć po długiej przerwie w odcinku tym Papa zaczyna od zaparzenia sobie kawy na wizji na fonii, przepraszam, na antenie a potem narzeka na, na to, że jest zmęczony uciekaniem przed ścigającymi go terminami na to, że nie ma czasu słuchać podcastów o, tu się mogę akurat przyłączyć masakra a jeszcze wiedząc to czym ile papa miał teraz pracy o czym opowiada w podcaście, to wcale się nie dziwię że chłopak no nie miał kiedy nie ma kiedy tego wszystkiego przesłuchać tym bardziej dziękuję mu tutaj prywatę wtrące, że słucha mojego podcastu czasem od czasu do czasu to bardzo miło jest Tym bardziej mi głupio, że takie pierdoły nagrywam Dzięki papo, dzięki Co jeszcze papa mówi? A Kupił sobie smartfona z androidem O! To jest bardzo interesująca wiadomość Tak jest Więc papa stał się kolejnym konwertytom Kolejnym Oświeconym, że tak powiem Członkiem naszej sekty androidowców No i papa cóż Cieszy się, że nie musi Rzeż są takie dni, kiedy nie musi włączać komputera tak naprawdę, bo telefon spełnia wszystkie jego internetowe zachcianki. A ja tak zerkam cały czas, czy ktoś nie przyjeżdża. Czy mnie tu ktoś nie podsłuchuje, bo niestety stoję na otwartym terenie. Yyyyy, masakra. Co jeszcze papa mówi? Tak, papa mówi o twitterowych spamerach. Tak, tak, taki pichąc na przykład. No i narzeka na system edukacji w Polsce. Mówi, że kierunki humanistyczne są dla leniwych, a dla prawdziwych twardzieli są kierunki techniczne, czyli takie pożyteczne trochę bardziej. No, jeśli się z papą zgadzacie albo nie zgadzacie, to zachęcam do przesłuchania jego odcinka i skomentowania. Tak. I ostatnim podcastem z dnia 5 lutego jest. Nie mów nikomu. Ha, ha, ha. Odcinek 42 pod tytułem Gwizd. Kasia uraczyła nas ponad 30-minutowym odcinkiem, w którym poruszyła tak dużo rzeczy, że tu mi to zajmuje kilka ekranów tutaj na moim telefoniku. To, co sobie wypisałem Ale może spróbujmy O, przede wszystkim nauczyła się dodawać podkład dźwiękowy O I zmieniła swój program, w którym nagrywa Brawo, brawo, brawo Kasia się rozwija technicznie Chociaż mówi, że nie cierpi tego Co jeszcze? Uuu, opowiada o jakiejś stronie z Z Radiem dla Smutasów Opowiada o swoim projekcie Niepojedynczo, z którego pojawił się pierwszy odcinek Na razie Ale będzie ich więcej, mamy nadzieję w którym rozmawia z zaproszonymi gośćmi na tematy różne, różniste no i co my tu jeszcze mamy? o, jeszcze Kasia dziwiła się, że są kobiety, które nie mają negatywnego zdania o tych blogu. bo nie ma najlepszych doświadczeń z tego co jeszcze Kasia mówiła? o, mówiła o tym, że chukafon jest bardzo płodny mówiła o blogu Pichonta i o tym, że Pichont ma taki głos, że mr i dobrze smakuje w deszczu mówiła o kocie rosnącym na drzewie i facecie, który wdrapuje się na drabinę po to, żeby go dotknąć ciekawe, ciekawe o wyszczuplającym dentyście i wielkiej wiertarze wwiercającej się w brzuch o szkoleniu BHP z makabrycznym filmem, na której Hans straci różne części ciała uff, uff, co tam, próbuje zgłębić historię małego głoda, o, dużą część poświęciła afterparty po podcastofonie live ostatnim i opowiadała, co tam też się nie działo na tym afterparty tak, okej, okay, żałuję, że się nie włączyłem dzięki, niestety nie miałem jak, przykro mi No ale szkoda. Co mówi? O tym, że nie lubi mieć słuchawek w uszach i nie lubi chodzić też z hełmofonem po ulicy, dlatego w zasadzie nie słucha na mieście w ogóle. O, mówi o tym, że nie jest żoną skwary. to jest bardzo ciekawa informacja. Dementuje pogłoski. Jakoby była żoną z kwary. Szuka pod współlokatorów do wynajęcia pokoju na zlocie podcasterskim. O, co jeszcze? O, o tym, że zaznajomiła się z wściekłym rosomakiem. Tak, tak, bardzo ciekawym. Jest też w kącik obgadujący, gdzie obgaduje Hossa i Krzyszmana i mówi, że nie zależy jej wcale na sławie i nie będzie nagrywać pod publikę i wtedy, kiedy ktoś będzie chciał, żeby nagrywała, tylko wtedy, kiedy ona będzie chciała nagrywać No i co jeszcze? I tyle O, i mówiła, że nie słucha kitu. Tada! I jak to mówią, to by było na tyle, jeśli chodzi o 5 lutego roku 2011 w świecie podcasterskim Przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo a teraz oddaję głos do studia, w którym Kasia przedstawi podcasty, które pojawiły się kolejnego dnia, czyli 6 lutego. 6 luty, niedziela i lecimy dalej z naszym przeglądem. W sumie wyszło 9 podcastów, właściwie to 9 odcinków podcastów, prawda? Wiem, wiem, w katalogu 11. ale Michał Franiarz z podcastu Pacecik przerzucił się na bloga, w związku z czym nie ma tam czegoś takiego jak mp3 do pobrania, dlatego nie będziemy omawiać. Więc Martin Howicz z podcastu Masa Krytyczna, teoria jednoręcznego klaskania, odcinek ma jakieś 40 minut, Martin eksperymentuje z głosem, tak trochę jak taki polski Amerykanin. I poszykuje swojego sygnaciku, który oznacza, iż jest on krwi szlachetnej. Siedzi i czeka na to, aby zgłodnieć, żeby mógł iść na pizzę. I dowiadujemy się, iż głodniej wtedy, kiedy się umyje, a im bardziej się umyje, tym bardziej jest głodny. Należałoby przeprowadzić eksperyment. Sobota, czyli szabat, czyli Martin nic nie robi i marnuje czas nagrywając masę i rozkminia, czym jest rozrywka, czyli rozrywka to są niepożyteczne działania. Ma także problemy z dżinglami, ogólnie dźwiękami oraz kawałami, marudzi na, na format zapisu. Także improwizuje bajeczkę o bateryjce, niestety bajeczka nie ma raczej happy endu. i psioczy na magistrów, doktorów ITP. Że taki tytuł nie czyni z ciebie praktyka i że masz tylko wykutą i często nieprzydatną wiedzę. Martin nie lubi, jak ktoś używa takich tytułów, ponieważ ci ludzie uważają się za lepszych i rozkminia o studiach i nieprzydatnych kierunkach, po których a propos nie ma pracy. No i dalej. Aby wiedzieć, kto będzie dobrym ministrem, należałoby nim samemu zostać. Lub wiedzieć, jak to się rządzi, wiedzieć, czym się zajmuje taka osoba i wtedy wybrać Dobrze. Także stara się rozkminić, jakby tu to nazwać, karteczki samoprzylepne po polsku, aby były, była ta nazwa tak samo chwytna jak po amerykańsku. Także przedstawię obraz hakera w filmach i się z tego nabija. I popieram, że się nabija. Komiks na stronie przebrany za chmurkę. Zaglądajcie na stronę i klikajcie w chmurkę. I że jest zaraźliwe, ponieważ my jesteśmy stadni. Jak ktoś ziewnie, to reszta też ziewa. Ona pokazuje nam, przekazuje właściwie instrukcję klaskania jedną ręką w teorii. Niestety nie chciał nam zaprezentować. I zakończę w ten sposób. Tak, cytat z owego odcinka, sieć tu zwariowany wariacie. Następnie mamy barman z podcastu Bar Karola i jest to 14 odcinek Wenezuela, który trwa około 10 minut, nagranie podczas jazdy autem i pada deszcz i będzie to droga produkcja, tania dla ludzi z Wenezueli. Hmm, uciszanie buczenia telefonu i SMS-ów tak, to to samo co ja czasami miewam i postulat, aby polscy kierowcy trzymali się prawej strony drogi na autostradzie, ponieważ czasami wstyd jest za to jak Polacy jeżdżą wloką się lewą stroną i co z barem? Sanepid się przyczepia i dlatego nie nadaje, więc bar Karola przypomina o swoim istnieniu. Następnie ja, czyli Kasia z Nie Mów Nikomu, odcinek Sunshine, to trwa około 6 minut, m.in. pojawia się w nim Słońce i Błoto, Goszczenie się, Sponsor, Sławek mi tu dopisał, brzmi interesująco, Tuning, Playboy, Uroda, dobieranie się w pary, Internet, kobieta na sprzedaż, podwyżki i marudzenie, szczerość absolutna, to, że będę sławna i bogata i o wolności osobistej. Następnie mamy bez kitu Michał. Top 10 filmów 2010, odcinek trwa około 8 minut, mówi on o filmach, które uważa za najlepsze w 2010 roku, e, powinniście przesłuchać sami, aby się dowiedzieć, ponieważ nie byłoby sensu, gdybym teraz o nich powiedziała, ponieważ już nie byłoby sensu słuchać tego odcinka. W każdym bądź razie fajny podkład muzyczny, dobrany adekwatnie do omawianego filmu, przyjemny rzeczowy głos, bardzo zro profesjonalnie zrobiony odcinek. Podcast of on Live, Przemek Szczepaniuk, Kto nie będę omawiać, po prostu musicie sami przesłuchać, tak, jak zawsze live jest najlepsze, więc polecam, polecam. Pojawił się także i idea z podcastu hukafont.pl i tutaj jest taki jeden postulat, mianowicie panowie co wygrzebiecie z tymi RSS-ami i w ogóle to się pojawia i znika i Robert od katalogu marudzi, że już sam nie może tego ogarnąć, w związku z tym już nie wiem czy miałam omawiać te odcinki czy nie, przesłuchałam, mniej więcej było o tym, że Pichon laska i że mu ucieka warga i że w Ikei są jakieś zabawki z wódką czy i że diadlo ma chorą wyobraźni i o było i o, o chodzeniu w dżinsach bez prania przez 15 miesięcy i o najdłuższym wyrazie na świecie i o fiutkach i o gruponach i o tym, że oni się wzajemnie obrażają i że Pichon sobie coś zwalił, a że Diadlo ma wód myśląc o kapibarach czy whatever i o sweet brokaciku i oni powinni nosić różowe stringi, taka propo, takie w brokacie. I że Pichon często myśli o kozach i o śliwowicy i o grillu było i w ogóle i w ogóle ach i och, ale nie wiem właściwie czy powinnam to omawiać, bo to chyba już było. Najwyżej będzie mi drzewu. I ostatni odcinek, Aga i Łukasz szóstek podcastu Radio Nowum, projektowanie dla różnych użytkowników plus minus 30 minut trudności jakie ludzie mają z przyzwyczajeniem się do nowego telefonu, przyjemne głosy, miło się słucha, mimo iż nie bardzo rozumiem o co kaman, a resztę powiem Maciek D. Sądy XXI wieku. 6 lutego 2011. Jeden z 11 podcastów, które ukazały się tego dnia, mianowicie Radionowum od Agi Łukasza Szustków pod tytułem Projektowanie dla różnych użytkowników Projektowanie czego? Z treści dowiadujemy się, że interfejsów. Whatever. Wypoczęci szóstkowie wraz z kotem 6 lutego narzekają na telefony Nokii. Przyznają się również do I uzależnienia. Mówią o zwijanym telefonie, a kiedy docierają już do tematu, tak jakoś w połowie odcinka, wysnuwają takie oto wnioski. Android jest za trudny. What? e, eh, whatever. Yy, zaawansowane interfejsy zniechęcają zwykłych użytkowników. Funkcja archiwizuj w Gmailu, to, którą to Aga yy, była jedną z wdrażających. Była źle zareklamowana, yy, przez co pojawiły się yy, później takie what's new in Gmail dla yy, użytkowników już obecnych. I na koniec że każdy interfejs powinien być jak najprostszy, jednak powinny w nim występować różnego rodzaju przyciski typu turbo, które by go kompletnie zmieniały, żeby sobie zaawansowany użytkownik mógł taki interfejs też używać. A, i jeszcze smaczek. By powiedzieli, że w kwietniu będą mieli gościa z Nokii, więc słuchajcie radianowum w kwietniu. Mówił Maciek minimal 2 podcastu do XXI wieku dla Kasi. Nie mów nikomu. A teraz ja, teraz ja. Ha, ha Znowu Sławek z tej strony. Zapraszam na kolejny dzień, 7 lutego, poniedziałek. A teraz będę mówił cicho, bo jest środek nocy, w sobotę. Jak zwykle robię wszystko na ostatnią chwilę, więc przyszło mi też nagrać 3 dni podcasta teraz. Przejdźmy teraz do 7 lutego. Był to poniedziałek. A w poniedziałek pojawiło się 5 podcastów, przynajmniej z tych, które widać w katalogu. I co my tu mamy? Bez kitu, pod tytułem Odkurzacz ze szminką, odcinek trwający około 45 minut, w którym jak zwykle kitowcy poruszają całe mnóstwo tematów, ale przede wszystkim, a może po kolei, zaczynają od tego, jak to łatwo być, stać się właścicielem Słońca, Księżyca i, i całej reszty tej kosmicznej menażerii. Przy czym wychodzi na jaw, że nie za bardzo rozróżniają patenty od praw autorskich. No. No niestety muszę przyznać, że potem zaczyna się słaby fragment tego odcinka, w którym zaczynają jechać po papieżu, po religii, po Jezusie. To nie za bardzo mi się to podobało. Tak, nie podobało mi się to i tyle. Ale potem z kolei mają jeden z najlepszych fragmentów z swoich odcinków, kiedy omawiają test rękliwości społecznej. No i muszę przyznać, że ten fragment mi się strasznie podobał. I bardzo mnie rozbawił i już dawno nie słuchałem podcastu pod wpływem któregoś miałbym się na ulicy idąc do pracy. Także gdyby nie ten poprzedni fragment, w którym tak najeżdżali na, na tematy religijne, to ten odcinek bez kitu byłby jednym z najlepszych, jakie słyszałem. A do umówienia kolejnego odcinka, który pojawił się tego dnia zapraszamy Andrzeja z podcastu Kogut Domowy. Proszę bardzo Andrzeju, mikrofon jest Twój. Podnośnik. Tak, podnośnik. To, co najbardziej lubi u Górala To to, że zawsze znajdzie Kogoś porządnego do audycji A to aborgena A to matematyka A to tirovca albo kapitana okrętu pełnomorskiego. Ja nie wiem, skąd on nich wszystkich wyciąga. Czy to jest jakiś Indianin, który ma zasuszone główki i tylko wyciąga, kładzie na stole i daje do dyktafonu. Ona wtedy nawija. I tak właśnie, nie wiem, skąd on ma tą główkę, ale znalazł główkę kobiety, która mówi o ziołach. No, coś niesamowitego mnie się zawsze zioła kojarzyły z taką babeczką, starowinką pogarbioną która idzie, podpiera się laseczką na plecach ma chrusztu czy ziół dwa razy więcej o ciebie ona menty dwadzieścia idzie tu sobie kurską ścieżyną wśród pól, wśród łąk a tu nie młoda kobieta, głosik i mówi o ziołach i mówi bardzo ciekawie mało tego Nawet wspominam, dlaczego sama robi zioła. Bo ona nie chce, nie chce mieć tej wody na sobie, jakichś tam detergentów, nie detergentów, dodatków, byleby tylko więcej tej wody upchać. Bo to wszystko wyparowuje. Po co nam to? Ona robi dla siebie coś i dla innych, co jest w stu procentach pozytywne. Zresztą, posłuchajcie sami, o czym ona mówi. Tak, to jest chyba najlepszy. Odcinek 7 lutego 2011 roku. Zioła są jak ludzie, one mają tak, taką samą esencję czy energię. One mogą być energetyczne lub uspokajające, mogą być dumne, nieśmiałe, szlachetne, pospolite. Czego mi brakowało w kosmetykach, które są dostępne w sklepach? Przede wszystkim ich skuteczność nie była zbyt dobra. Andrzejowi i sympatycznej pani Zielarce już dziękujemy. A teraz przejdziemy do kolejnego podcastu, który pojawił się 7 lutego, a był to Tyflo Podcast pod tytułem Winux. Tworzenie kopii, partycji i jej przywracanie. I tutaj przyznam się, że nie słuchałem całego. Zacząłem tylko. Na podstawie opisu mogę powiedzieć, że odcinek jest o tym, jak tworzyć kopię partycji Windowsowej, przywracać ją w razie jakiegoś padu za pomocą dystrybucji Linuxa nazywanej Linux, która przystosowana jest dla osób niewidomych i niedowidzących. Jak mówiłem, posłuchałem tylko troszkę na początku, żeby stwierdzić, że tak naprawdę nie jestem odbiorcą tego podcastu i, i ten temat akurat mnie nie interesuje. A kolejnym odcinkiem z 7 lutego jest Travelcast. Odcinek 4 pod tytułem Egipt część trzecia Dolina Królów. Odcinek trwający około 35 minut. Autorem jest Ujemny, który opowiada o swojej podróży po Egipcie. Jest to już trzecia część tej opowieści i nie ostatnia, jak możemy się przekonać. No ja jeszcze nie słuchałem poprzednich, ale po przesłuchaniu tego odcinka na pewno do nich wrócę, bo bardzo mnie zaciekawił. Autor opowiada o swojej wycieczce do Doliny Królów, jak zwiedzał grobowcy faraonów. Jak wymykał się grobowcowej straży i robił ukradkowe zdjęcia. I tutaj przekonajmy się jak po raz kolejny Polacy potrafią ominąć wszelkie zakazy i restrykcje swoją drogą ja też nie rozumiem tego zakazu, dlaczego nie można kręcić albo robić zdjęć, jeśli ktoś nie używa lampy. No ale oczywiście pewnie chodzi o pieniądze. No interesującym jest też fakt, że na każdym kroku trzeba im płacić wszystkim ludziom tam w Egipcie. Od przewodnika po gościa, który siedzi na stołeczku i wpuszcza nas na jakiś teren i potem po kilkuset metrach drugi kolejnemu gościowi, który wpuszcza nas do grobowca. Albo jeszcze gościowi, który mamy Lexa, który nas, nas przywozi tam. Masakra dosłownie. Ciekawe jest też to, że za wszystko płaci się funtami. <grym> Ale to pewnie pozostałość po epoce kolonialnej. Kiedy to Anglicy tam siedzieli. Tak. Bardzo ciekawy odcinek. Polecam, polecam. To jest moje odkrycie z tego dnia. Ujemne Bardzo ciekawie opowiada o swoich podróżach. Zachęcam do przesłuchania. A co na koniec? Ostatni podcast z dnia 7 lutego to Kasia z podcastu Nie Mów Nikomu i 44 odcinek pod tytułem Nerf. Na szczęście trwa tylko 18 minut. Na szczęście. Tak, bo jest to odcinek, w którym wkurzona autorka jest zdenerwowana, rozdrażniona i psioczy na cały świat i narzeka i, i mówi, że jest źle. I w ogóle. Tak. I słychać nas tam w tle, jak robimy Skype'em. Iwi, iwi. Bo zdarzyło nam się w akurat gadać na podcastów on live w tym czasie, kiedy autorka nagrywała. I możecie tu posłuchać zabawnych reakcji autorki na nasze spamowanie Skype'a. No i tyle tego dnia. A teraz oddaję go z Kasi, żeby omówiła kolejny dzień. Dziękuję. 8 luty 2011 wyszły tylko w sumie ile? 5, no. Malutko, malutko. Proszę Państwa, tak nie może być. Trzeba nagrywać więcej. Tak, pięć odcinków. Przecież że ósmu to był wtorek. No więc lecimy. Martina Chowicz podcastu podcastu Okiem Chrześcijanina. Imperium Zupy Pomidorowej. Między innymi o tym, że każdy ma inną wersję Boga i inne skojarzenia słów związanych z wiarą. Zależy to od naszych doświadczeń życiowych i ciężko nam czasami zrozumieć poglądy innych w tej materii. Wspierali się także o to, który Bóg jest lepszy, no bo jako, że każdy z nas ma swoją wizję. E, o tym, że mocherki nawalają się po, gębie, po gębach, właściwie, udowodniając, czy Bóg jest lepszy. Zupa pomidorowa, czyli prozaiczność życia, głód za sensem i wartością, czyni ludzi nieszczęśliwymi, odczuwają oni dziwną pustkę. I właściwie dokładnie nie wiem, o czym do końca mowa, ponieważ w trakcie słuchania zgłodniałam i mi się pomidorówki zachciało. Kolejny podcast. Krzysztof Kora-Zgrabowski z podcastu Indywidualny. Odcinek 111. O Linuxie dwie godziny. Wybaczcie, sorry, nie przesłuchałam. W każdym bądź razie chodzi o to, jak poprawnie zainstalować system Gento, Gintu, whatever, Linux. I tam wszystko krok po kroku, wszystko, tak, wszystko, wszystko. Dosłownie wszystko Ci wytłumaczą i, i będziesz umiał to sam zamontować, także żadnych poradników innych nie ściągaj, tylko zakładaj słuchaweczki i... Krok po kroku rób tak, jak ci mówią. Właściwie Krzysiu jak mówi. no. Potem co wyszło? Ach, znowu coś z komputerami, coś z grami czy z, z innymi jakimiś tam futrzakami. Czyli Adam, Dominik, Mateusz i Zeratul z podcastu Epic File i epizod 93. Nie mam zielonego pojęcia o czym mówili, ponieważ nie chciał mi się ściągnąć ten w ogóle... Odcinek, nie wiem, czy jest tak długi, czy o co kam, w każdym bądź razie za każdym razem starałam się go pobrać, wyskakiwało mi, że za trzy dni mi się ściągnie. Ee, Marcin Nechowicz z podcastu Odwyk, sens życia, około 25 minut to trwa, jest to odcinek nagrywany w plenerze i mówię je, je. oglądałam sobie wersję wideo i kracze mu coś, jest takie kra, kra, kra, takie złowieszcze i mówi m.in. o sensie istnienia człowieka. A poza tym to chyba się nie wyspa, bo jakiś taki wory pod oczami ma. Whatever. I że w Biblii jest radość związana z Bogiem. I że ksiądz, jest, który podobny jest do Mazowieckiego, mówi o radości w nadęty sposób i jest to takie nierealne, nierzeczywiste. No tak co myślę, że taki leśnik ksiądz powinien wziąć sobie, kiebrać się brać za klauna i wtedy tak mówi. No ale no. dobra. I że o tym, że że co, że styl Biblii jest taki śmieszny, taki, że słowo jego, krówki jego itp. itd. Bóg stworzył człowieka, żeby był goły, więc Martin, nie zdejmuj gacie. Człowiek powinien jeść, pić i się cieszyć z żoną. Radujmy się, bawmy się i nic nie róbmy. Tak, tak właśnie. I coś o chomiku nawet jest i cieszeniem się oddajemy chwałę Bogu, a nie umartwianiem się czy cierpieniem. I dzieci się cieszą i my także cieszymy jak dzieci. Ha, mówiłam wam wiele razy, odnajdźcie dziecko w sobie. I jakaś babka w tle w ogóle ma parcie na szkło i tam ciągle z wózkiem zapitala za za i w ogóle. I pani Gaz, która jest na gazie, która ma piękne tło, taka fuksja czy róż czy whatever. I ona wygląda jakby była zaprogramowana w ogóle. Tak, to na koniec taki myk był. I ostatni odcinek tego dnia. Andrzej Famielec z podcastu Radio Kogut Domowy. I to jest Mroczna Strona Kurnika. Introduction około 15 minut, o m.in. rozwoju niejaźni, zdumętą się o galpinisty i w ministerstwie są dubki i kretyny, i nienormalnie kogut. Ale, ale, o tym odcinku więcej opowie nam Viola. Podcast Radio Kogut Domowy. Kogut w swoim podcaście zamiast Kośmi potrząsa grzechotką i opowiada nam, w jakim rocznym sposób pozbył się rodziny potrząsając grzechotką, rzucił urok na swoje dzieci, by te były niegrzeczne u babci. Nie obyło się więc tam bez zrzucania talerzami i wspinaniem się na meble. Kogut przestrzega nas również przed mieniem dzieci. Porównuje. Albo dzieci, albo wolne łóżko. Albo wstawanie w nocy, albo przez pana cała noc. Albo płacz, albo picie kawy w spokoju. Albo dzieci, albo raj. Chociaż a dla koguta to praca, mycie garów i sprzątanie. Hmm. Kogut opowiada nam również o horrorze szczepień. Wyznaje, że szczepionki trzyma w termosie. Po co? Dlaczego? Nie wiem. Na koniec pyta nas, czy ma znormalnieć, czy nie. Tylko czy taki ktoś jak kogut może być normalny? Dziękujemy wielu, a kolejny dzień należy do mnie. Jest to 9 luty. I w tym dniu pojawiły się cztery podcasty. Strasznie chudo, ale to dobrze, bo inaczej ciężko by było wszystko przesłuchać. Na pierwszy okień Beski tu odcinek wyjątkowo filmowy, i ten fragment filmowy jest fajny. A potem znowu zaczynają jechać w religii, i jeszcze wmawiają nam słuchaczom, że tak naprawdę śmiać można się ze wszystkiego i nie ma żadnych tematów tabu. Może nie tabu, ale nie ma żadnych świętości, z których po prostu nie wypada się śmiać. Dobrze, niech tak uważają, skoro chcą, ich wola. A ja zapraszam na omówienie tego podcastu w wykonaniu Grześka. Proszę bardzo. Cześć, z tej strony Grzesiek. Kaśka poprosiła mnie, żebym wybrał jeden z podcastów, które ukazały się w środę 9 lutego 2011 roku i opowiedział o nim dwa słowa. Nie mam bladego pojęcia, w jakiej formule zostanie wykorzystane to nagranie i jak Kaszka je zmontuje, zmontuje, zmontuje, zmontuje, ale no, powiedzmy, że jestem dobrej myśli. 9 lutego yy, światło dzienne ujrzał odcinek Beskitu, Dual Shock, Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych i Papa Cafe. Przesłuchałem wszystkie cztery nagrania. Chociaż hmm, wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych zaszczególnie nie znam, a Dualshuka kojarzę ograniczenie pozytywnie, niemniej, przemogłem się, hmm, odsiedziałem tych dobrych kilka minut, wysłuchałem każdego z tych podcastów od deski do deski. Jeżeli mam wybrać jeden z nich hmm, celem jakiejś rekomendacji, to wydaje mi się, że. Na wyróżnienie, na uwagę, e, zasługuje podcast Beskitu, odcinek podcastu Beskitu. To jest stosunkowo nowy podcast. E, odcinek środowy był odcinkiem drugim, trzecim, maksymalnie czwartym tego podcastu, który słyszałem. E, no i jakby go zarekomendować? Powiem tak, jeżeli lubiliście podcast indywidualny, W czasach jego świetlności, jeszcze zanim ekipa rozjechała się na studia, jeżeli podobał wam się ten klimat, to środowe Beskitu też wam się spodoba. Polecam. No dobrze, dobrze, dobrze. Dość tego zachwalania. Poza tym, nieważne kto nagranie zamawiał, ważne kto je montuje. No i co? No Grzesiek był uprzejmy wymienić już wszystkie inne podcasty, które tego dnia się pojawiły, a ja je teraz omówię. A więc kolejnym po Bez Kitu był podcast DualShock, odcinek 40. No i z tym, że jest to podcast do grach, których podobno tutaj nie omawiamy, ale ja tak jakoś włączyłem, przesłuchałem sobie chwilkę i muszę powiedzieć, że goście świetnie gadają, tak? I z przyjemnością się tego słucha. No ale jak mamy nie omawiać, to nie omawiamy. A następnym w kolejce jest Pepe ze swoją... Wejwódzką bazą okrętów podwodnych, który zaprezentował nam odcinek 11 pod tytułem Kubica, Papież i Darth Vader. Darth Vader. father Vader. Darth Vader. nie robił tego nosem. No nieważne. Tak, co tam było? Pepe sypie dowcipami. I nagrywa w trudnych warunkach, bo sąsiad wierci, wierci dziecko w sąsiednim pokoju. Ale mimo tego możemy usłyszeć o wypadku kubicy, o trollach internetowych, które, którzy sami nic nie potrafią zrobić, ale do komentowania to pierwsi są. I do najeżdżania na innych. Następnie o tym, że Watykan nie ma zamiaru oddać ani kawałeczka obecnego papieża. Tak, ani kropelki. I o, i w końciku edukacyjnym możemy usłyszeć i poznać Czym się różni kamień węgielny od węgla kamiennego? I że węgiel. A, nie powiemy. Wysłuchajcie sami. A następnie jak z dziecka zrobić Lord Wadera. Lepszego niż ja tutaj robiłem. Raz o znikających kontenerach do segregacji odpadów. O w czasach na chypił trafił. I to jest duży fragment, w którym PP opowiada o swoich wakacjach. Bardzo ciekawe, interesująca powieść. Rośnie, rośnie nam konkurencja dla Travelcastu. Na koniec Papę serwuje nam mocne brzmienia. Zachęcam do przesłuchania. Bardzo ciekawy odcinek. Ostatnim odcinkiem, który pojawił się 9 lutego był Papa Cafe. Odcinek 61 pod tytułem Kotłownia myśli. A co w odcinku? Papa relaksuje się prostymi czynnościami w kotłowni. W tle słyszymy huczący ogień i papowy pogrzebacz zanurzający się raz po raz w palenisku. A na drugim końcu pogrzebacza jest papa, który rozprawia o hipnotyzujących płomieniach, otulających go ciepłem. A no wszystko to w kotłowni na końcu świata, w której można zagubić nawet siebie samego. Jak to u papy odcinek jest melancholijno rozmyślaniowy Tak. Tak. Tak. Dobra, to był ostatni odcinek. Co teraz? teraz oddaję głos Kasi, która opowie o tym, co wydarzyło się 10. 10 lutego. 10 lutego 2011, czyli czwartek. I co i nie powiem brzydko i lipa. Tylko trzy odcinki wyszły, tylko trzy podcasty. No właściwie to nie, dwa podcasty i na audioblog, tak to powiem. Tylko trzy, no ja nie wiem, naprawdę, no to, to, to w ogóle aż wstyd omawiać tylko trzy. No ale dobrze, postaram się, zrobię co w mojej mocy. I mamy Andrzej Famielet z podcastu Radio Kogut Domowy. Znowu mamy Mroczną Stronę Górnika 2, Preludium. Około 10 minut i to jest kogut, tak jest graczem i mówi na temat multigier online i RPG i w ogóle. I właściwie to nie, właściwie to jest opowiadanie, tak to trzeba ująć. Tak? I mówi nam o tym, że mechanicznie zniewolony gracz line, tak, line Age, jak może zrobić, żeby trafić do Kicia? W sensie chyba chodzi o to, że, że, że, że co, że do więzienia, tak sobie myślę. Hmm. A może chodzi o kota? No nie wiem, nie wiem. No W każdym bądź razie jest to opowiadanie na kanwie wydarzeń yy, z gry lineage. Age, w której m.in. są bycze jaja i odgryzanie sutka matce i doksus ork lub ogr. Tu mi Sławek napisał, że ogr, ponieważ orki są małe, a ogry większe i że ja się zastanawiam w ogóle, czemu ten doksus dźwigał pałę idąc na panienki i to mi Sławko dopisał, bo ogry mają duże pały bardzo możliwe i był, jest szaman, co miał straczkę. i się zastanawiam, czy ten szaman też miał grzechotkę tą, którą wcześniej używał y, Andrzej w poprzednim odcinku i dowiadujemy się, że krowie łajno leczy zwłaszcza okłady z tego y, kol, y, krowiego łajna i wtedy doksus się reaktywuje i w ogóle zmszczenie się na pokurczach w sensie krasnoludach i hero dress i, i, i, i, i że bycie prawiczkiem do końca życia i w ogóle, moim zdaniem, świetny odcinek kolejny raz Andrzej naprawdę super i, I na moje oko to, to w ogóle jest coś, coś, co powinieneś kontynuować. O tak powiem, bo naprawdę świetnie tobie to wychodzi. Bardzo przyjemnie się słuchało. Później mamy Artur Rudkowski i Tomek Kowalki z podcastu Scarcast Multimedia na stronach www. I powiem tak, fajna muzyczka, tylko trochę długo ta muzyczka, bo już myślałam, że to sama muzyczka będzie. Wiem jakie panowie mają głosy. I dostarczy, bo tematyka jest zbyt trudna na mój mały mużyczek i ja nie mam o co chodzi, wiem, że jakieś tam obrazki, jakieś tam animacje na stronach www i pewnie... Dowie do le. wróć i pewnie po przesłuchaniu tego odcinka będziecie wiedzieli jak zrobić stronkę typu Brokacik. I przeczytam może to, że panowie sami o tym powiedzieli, że twą strony internetowe, bardzo powszechne, stawianie w nieróżnych różnych multimediów, zdjęcia, ozdobniki graficzne, filmiki, flash, muzyka w tle i tak dalej. No i o tym między innymi jest w odcinku. W... O i wiem, że ważne jest na przykład alt. No dla mnie jest bardzo ważne, bo w końcu pozwolę na pisanie polskich liter. <grywania> no i trzeci odcinek, który wyszedł tego dnia to jest mój. Czyli Kasia z Niemów, Nikomu, odcinek 45. Glucior, który trwa jakieś 17 minut, jest tam m.in. o smarkach, zarazkach, bakteriach i generalnie monolog chorej kobiety z ciekającym nosem, ale swoje zdanie na ten temat przedstawi Grzesiek, który zapewne przy okazji nam trochę pomarudzi. Cześć, to znowu Grzesiek. Martin Nachowicz miał wybrać jedno nagranie, które ukazało się w katalogu polskich podcastów. 10 lutego 2011 roku. Ale zdaje się, że dał ciała. Żeby format tego podcastofonu nie poszedł się kochać. Przybywam, nadciągam, zastępuję. No właśnie. Jest tylko jeden malutki problem. Podcastofon ten prowadzi kacha. Um... Tego dnia pojawiły się trzy nagrania. Radio Kogut domowe, Który to podcast został już wyróżniony z tego, co udało mi się dowiedzieć już w tym tygodniu i zostałem poproszony o to, żeby ponownie tegoż podcastu nie wyróżniać. Pojawił się odcinek podcastu Skarkas na temat którego po prostu się nie wypowiem. No i dość kontrowersyjnie pojawił się odcinek podcastu Nie mów nikomu, który to nagrywa Szanowna Prowadząca. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak polecić wszystkim Podcast, audioblog, nie mów nikomu. Mam nadzieję, że nie zostanę przez nikogo posądzony o jakieś tam konszachty z diabłem. ale no tak właśnie, mniej lub bardziej niestety, Dlaczego polecam wam nie mów nikomu? Szczerze przyznawszy, nie wiem. Nie wiem, dlaczego mielibyście posłuchać nie mów nikomu. Nie jestem w stanie sformułować... Żadnego konkretnego powodu, dla którego e, powinniście moim zdaniem posłuchać podcastu Nie mów Nie wiem też, dlaczego ja słucham podcastu niemównikomu. Mów nikomu". Kacha w odcinku czwartkowym, jak zwykle, smęci. I jeżeli mam być zupełnie szczery, to nie mogę powiedzieć, że robi to jakimś cudownym głosem albo w mega uroczy sposób. Co nie zmienia faktu, że raz na jakiś czas... Fajnie jest Kaśki posłuchać. Spotkałem się z opinią, że ludzie czasami lubią posłuchać narzekania e, albo o problemach innych ludzi, bo to uwalnia ich od e, myślenia o swoich porączkach. Osobiście tego nie kupuję, ale być może coś w tym jest. Polecam, wysłuchajcie, sprawdźcie, nie nim czujcie. <śmiech> A z tobą Martin policzymy się w sierpniu. 11 luty 2011 i jest to piątek. Wyszło w sumie 8 podcastów, z czego ja omówię 4 i Sławek omówi 4. Tak, więc ja zacznę, Sławek skończy. No tak, tak powiedzmy moja gra wstępna i jego finisz. <grywia> Zatem lecimy mamy tak, siódme niebo, rekolekcje patriotyczne, część trzecia trwa to godzinę z kawałeczkiem i strasznie długo śpiewają na początku i tak prawie zasnęłam, na no ale whatever jest tak trochę muzycznie, no przynajmniej te wstawki muzyczne bardziej mi się podobały niż wypowiedź tego y, księdza no i generalnie jest między innymi o tym, że liberałowie burzą wiarę i katolicyzm że y, skazanie jest w ogóle wykrzyczane na pewno gdyby był ten głos trochę spokojniejszy to by mile się słuchało Między innymi też, też o tym, że jesteśmy wolni yy, i teraz ale myślimy wtedy, kiedy ktoś nam każe myśleć i myślimy to, co nam inni każą myśleć, a nie jak mówi nam duch polski i jest o masonerii, której się sprzeciwia ten ksiądz i że zamknęli nam wschód i my jesteśmy teraz przy nich, przez nich wyzyskiwani, robimy na nich, a kto będzie robił na nas? Na końcu reklamuje swoje książki i płyty DVD, które można od niego kupić. No generalnie nie chcę oceniać i nie chcę mówić na tak, nie chcę mówić na nie, po prostu jeśli kogoś interesuje taka tematyka to może sobie przesłuchać, a może nawet też postanowi kupić książkę lub płytę DVD. I kolejny odcinek to jest Krzysiek Krzyszman Sobieraj i podcast gitarowy odcinek ósmy Dean Vendetta, a Vendetta to wiecie co to jest? jak będę, to jest zemsta. Tak, zemsta. No ale w każdym razie tak, przesłuchałam sobie początek, tak, że, że Krzysiek chwali się, że ma nowy dyktafon, ale odcinek trwa ponad godzinę i jak zaczął, zaczął mówić jakiś sażem, czy sadżem, czy jakoś tak, o jakiejś gitarze, no to niestety to już nie dosłuchałam do końca. Przyznam się szczerze, bo jak Krzysztof nie gada, to ja nie słucham. O. Ale jeżeli ktoś jest fanem jakichś gitarek i chce się dowiedzieć czegoś na ten temat, to, to powinien przesłuchać. I następny podcast. Godaj z podcastu Kapok, odcinek 22 Sen o Dolinie, który trwa około 19 minut. Cześć. Jestem nieźle przeziębiony, ale co tam. W Piątek ukazał się 22 odcinek podcastu Kapok. O czym jest ten podcast? Każdy słuchacz wie doskonale, więc skupię się tylko na tym właśnie ostatnim odcinku. Zatytułowany jest Sen o Dolinie. Początkowo miał traktować o mandze, więc pomyślałem, że może poczuję niesamowity klimat Goos in the Shell. Dawno oglądałem ten film, ale nastrój jaki towarzyszył mi wtedy zakorzenił się gdzieś głęboko w meandrach mojego niestabilnego umysłu i pozostał na zawsze. Stachu się jednak inaczej. Sprowokowany nieprzemyślaną publikacją na wirtualnej Polsce, Redaktorki nie znający się na tym, o czym pisze, co nie jest przecież tak na marginesie niczym wyjątkowym, autor podcastu Godaj postanowił mówić o zupełnie innym filmie. Ale czy mniej klimatycznym? Otóż wręcz przeciwnie. Muminki, bo to o nich mowa, są bajką, której należy się przyjrzeć nieco bliżej niż zazwyczaj czynimy. To nie jest, jak zauważa Godaj, kolorowa popierdółka o trollach i przy głupiej blondynce. Muminki potrafią być przerażające tak bardzo, jak przerażająca jest egzystencja żywych istot na naszej planecie. Potrafią wieść psychodeliczne życie pełne alegorii, niedomówień i myślowych paraleli. Mają charakterystyczny skandynawski klimat i należałoby się raczej w niego wczuć, zamiast potraktować powierzchownie. Godaj omawia w tym odcinku wszystkie chyba części muminków. Dziwne imiona bohaterów, upiorna zima, zamarznięta na śmierć wywiórka, psychodelia podróży do wyimaginowanej latarni i opowieść o samotnej matce z dzieckiem poszukującej ojca i męża, który powodowany nagłym szaleństwem porzucił rodzinny dom. To nie zupełnie bajka. Podobnie jak Alicja w Krainie Czarów czy Mały Książę może być traktowana bardzo poważnie i głęboko. Opowieści pani Jansson potrafią zapaść w pamięć na długie lata, a może i na całe życie. O tym wszystkim opowiada nam Godaj, udowadniając, że tak naprawdę to my gówno wiemy o muminkach. Szczerze polecam ten odcinek, a potem dla odprężenia możecie poczytać sobie proces kawki. Dla podcastofonu mówił do was Pichąt, a inne moje recenzje polskich podcastów możecie znaleźć na stronie polskiepodcasty.com. Polskie podcasty pisane przez C, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Moim zdaniem świetny odcinek, naprawdę, z wielką przyjemnością słuchałam. I mamy później sonda XXI wieku, czy żyjemy w Matrixie, jakieś 21 minut. Mówi pan Maciek, Patryk i Tobiasz. Generalnie chodzi zaczyna się od filmu Matrix, czyli. Tutaj panowie chcą, szukają dowodów na to, że my też żyjemy w Matrixie i na przykład déjà tak? że jest coś jak déjà że to może patrzeć o tym, że faktycznie żyjemy w Matrixie i w ogóle nawet miauczą w tym, w tym odcinku. Mają generalnie młode głosy panowie, ale jeden jest taki trochę grobowy i, i, i nie, nie, nie do końca jeszcze wiem do kogo należy. I momentami odbiegają od tematu, takie ja robią dygresje niekontrolowane i mówią o zjawiskach paranormalnych i przychodzą im smsy i o wolnej woli, yy, że wiecie, wolna wola, a teorie, że niby każde, y, życie każdego jest z góry zaplanowane i generalnie mają w planach zrobienie wielkiego miksu Martina, y, którego nagrają podczas y, odwyków live na Justin TV i, i, i typy jak to śmierdzi podają, ale nie powiem, bo musicie przesłuchać, żeby się dowiedzieć. I na końcu jest takie super stwierdzenie, przepraszam, że przeklę oh, kurwa nie zapisało się. No było naprawdę świetne, a na koniec jest jakaś muzyka i tak momentami sapanie. Nie wiem o co kam, no, ale ja słyszałam tam sapanie. No, to były moje cztery omówione odcinki, które się pojawiły w tym y, ostatnim dniu przeglądu, a kolejne cztery przedstawi Sławko. Sławko halo halo oddaję tobie głos. Co co, co co co a, a tak podcast cofon było się. ten strasznie długa ta gra wstępna była eee w pół do trzeciej nocy no dobrze, dobrze to tą flaszkę to co to teraz ja tak no to mi się znowu kitowcy trafili bez kitu, odcinek, a bo to 11 lutego, dobrze, 11 lutego, Ech. no, no, dobra, odcinek z 11 lutego po prostu, włochaty kamień, 38 minut, to jest taki osobliwy odcinek, bo niby taki jest hurtowy, jak to tam zawsze kupa ludzi siedzi, a dzisiaj było tylko dwóch gości, wybaczcie, ale nie pamiętam imion niestety i odcinek generalnie jest zdziczały tak jest najwięcej dzików po prostu jest więcej dzików niż gdziekolwiek indziej w tym odcinku więc jest o dzikach w lesie o dzikach na polu namiotowym o dzikach, o dzikach gdzie oni tam byli o dzikach na wydmach o i jeszcze bardzo ciekawa informacja że od batoników się szybciej nogi kręcą to dla rowerzystów jest a potem było coś o różnych kreskówkach no już nie, nie dosłuchałem do końca tak, i muszę przyznać, że ten odcinek był bardzo spokojny. Myślę, że obrazili najmniej ludzi ze wszystkich w tym kawałku. <śmiech> Także myślę, że można polecić. Chociaż z drugiej strony, właśnie przez to, że jest taki spokojny, to brakowało mu klimatu bez kitowców, czy też kitowców, jak kto woli. A jak już o kitowcach mówimy, to chciałbym jeszcze wspomnieć, że mają o oni chyba najfajniejsze promosy ze wszystkich, jakie słyszałem. Dalej mamy Cienie Przeszłości podcast Szymona i odcinek Kolebka Cywilizacji no przyznam, że tego też nie przesłuchałem czy też nie obejrzałem, bo to jest wygląda na ale patrząc na to co jest w opisie, możemy powiedzieć że mówi on o przepowiedniach dotyczących Asyrii, a w szczególności zniszczenia Niniwy hmm. tak jeśli kogoś fascynuje ten temat, to oczywiście nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić go do przesłuchania a ja udam się do kolejnego podcastu, który pojawił się tego dnia. Jest to podcast nagryzieni, Boże, nadgryzieni, czyli rozmowy o Apple. I odcinek 22 pod tytułem The Dark Side, prawie godzinny. Też liznałem tylko kawałek i wyłączyłem, no bo nie jestem fanem Aplowych klimatów. Ale trzeba im przyznać, że bardzo przyjemnie się słucha podcast zrobiony jest profesjonalnie. Więc wszyscy fanboje i fangirle jabłuszek, będą mieli ucztę dla uszu. A ja biegnę szybciutko dalej. Tutaj patrząc na listę, to te podcasty zrobiła Kasia. Więc został mi ostatni. Tak, Krzysiu, tak, patrzę na ciebie. Jaskinia głupoty, pół odcinek z szafy. I tym oto pół odcinkiem Krzyszman wyrównał numerację swoich odcinków, czyli znowu wrócił na tory liczb naturalnych. Jest to odcinek 25. I jest on nagrany z szafy. Krzyszman wreszcie cieszy się swoim nowiutkim tejtafonem, zakupionym na Allegro. Może teraz hasać po różnych dziwnych miejscach z włączonym nagrywaniem. No i ten odcinek był z szafy. Takiej uchylonej, żeby się nie udusić. Bo Krzyszman zdradza nam tajemnicę taką, że w szafie ma jednak troszkę duszno. I tak, Krzyszman opowiada o ewolucji podcastera. Właśnie. Dyktafon jest kolejnym etapem ewolucji każdego z podcasterów. Dyktafon albo inna nagrywajka. Chodzi po prostu o odcięcie się od komputera. Ozyskanie tej swobody i bezprzewodowości. No i potem, po prostu króciutki to jest tak, że głównie o to chodzi. Potem poleca jakieś inne podcasty. Coś tam sobie szepta. A jeszcze mówi, że wstydzi się nagrywać w domu, jak ktoś inny jest. To akurat chyba dużo ludzi ma ten sam problem ja też musiałem posłać całą rodzinę spać żeby nagrać ten podcast tofon pieroński a i to by było na tyle i tym oto fantastycznym akcentem ja chciałbym zakończyć część główną przeglądu polskich podcastów w szóstym tygodniu roku 2011 i zapraszam na finał i na tym kończymy nasz przegląd tygodnia którego? szóstego, szóstego. Tak, bardzo dużo czasu nam to zajęło, ale dobrnęliśmy do końca. O Boże, masakra, nigdy więcej. <laughs> tak myślę, że chyba powinniśmy w tym momencie y, powiedzieć, jakie mamy typy tygodnia, które wybraliśmy po bardzo burzliwej dyskusji. O, to ja, to ja, to ja zacznę. Dobrze. Tak, to pierwszy typ tygodnia. Mhm. Pierwszy, bo to tak. nie ma, który więcej wygrał, nie, czy który nie. bardziej wygrał. Tylko którymi. trzy, no. Dobra, no. To więc pierwszym typem tygodnia jest kogut domowy. A za co? No, mów za co. Aha, ja mam mówić za co? No, powiedz Dobra, powiedz. to powiem, że za, ob, za obydwa odcinki, które w tym tygodniu nagrał, bo one mhm. tak wspaniale się uzupełniały, tworzyły spójną całość, można by nawet powiedzieć, i wprowadzały zupełnie nowe klimaty w nasze podcastowe podwórko. Tak, tak. polecamy. I kogut nienormalniej. Tak, nienormalnie, bo nienormalni. to, co robisz, to, co zrobiłeś w ostatnim tygodniu było fantastyczne po prostu. Za fajne, jakby powiedziała młodzież. <śmiech> <śmiech> tak jest. Dobrze, drugi typ tygodnia, Kapok, czyli Godaj, za imponującą wiedzę w zakresie dziecięcej i nie tylko dziecięcej ale literatury. Przygotował i zrobił świetny odcinek, super się słuchało i zarówno mnie, jak i Sławka przekonałeś do tego, żeby zakupić sobie książki. Tak, Prawda? o mominkach. a tak, już jutro biegnę kupić. To mi też kupisz i mi wyślesz. Nie ma sprawy. <głos> Dobrze, Zas, trzeci zacznę... Okej. Okay. Od czego zaczniesz? No to się wytnie. No to trzeci typ. Jeszcze raz. <głos> trzeci typ tygodnia. Jaskinia głupoty. Nasza ukochana, ulubiona i niezastąpiona jaskinia głupoty. Krzysiu. A za co? Krzysiu. Tak jest. Plusmen. Plus men. Krucyfiks, Krzyszman, jak go tam jeszcze zwam. <grych> Dobrze, <grych> człowiek, za co? Człowiek tysiąca imion. Yy, za co? Za rozwijanie się w dobrym kierunku. Nie wiem, damy mu za to, że sobie kupił dyktafon, czy nie? Nie, nie. W ogóle nie. za to, że, że, że naprawdę jest lepiej. Na początku, jak zaczynałam słuchać Krzysztofa, to tak nie do końca mi to pociągało, ale coraz lepsze odcinki robi, rozwija się, a jest najmłodszym podcasterem, dodajmy, więc się o... boję, co to będzie za parę lat. Jesteś, jesteś pewna, że najmłodszy? A jest jakiś młodszy? A nie wiem, nie wiem. Strasznie się tego namnożyło ostatnio. Tak, młodzież górą i poczułam się wymocka. A idź, więc i sobą mnie nagrywam. Sorki, nie obrażajcie się. Dobrze, mam jeszcze ogłoszenia duszpasterskie. Bo matka, czekaj, czekaj, tak. to ja sobie przewinę. O, tak. Dobra, no. teraz możemy. Tak, ogłoszenia duszpasterskie. Tara. Tak. No, Maciej Skwara y, prosił mnie.. Właściwie to, to, to ja przeczytam, co Maciej Skwara powiedział. Powiedz, że ja za tydzień też zajebisty odcinek opublikuję. No. Tak, tak. tak. Czekamy, no, czekamy, czekamy. Czekamy. <laughs> następne ogłoszenie. I, tak, w tym tygodniu dodano do katalogu podcast głową w mur. Tak, głową w mur. Tak jest. A nie było więcej? Nie, tylko ten jeden. Mm. Niestety. No. Uf, I jeszcze, jeszcze tak mamy nakazane, nakazane. No, to znaczy właściwie prośba taka, żebyśmy wspomnieli o zlocie w sierpniu. W no to wspomnij. Wspominam. Będzie zlot w sierpniu. <laughs> tak. Który? Y, zlot podcasterów, dodajmy. <laughs> Aha, ty faktycznie. No to zlot podcasterów, no. dobra. No, a Zrodził gdzie się. A gdzie będzie? Y, czekaj, w jakimś ośrodku czasowym Kręgiel. No. Kręgiel, <laughs> Kręgiel. Nad <czy> zalewem <laughs> nad zalewem koronowskim. Matko, no skąd ci biedni czy... ludzie mają wiedzieć, gdzie to jest? <laughs> Google Maps. Powiedz jeszcze, w jakich dniach. W dniach 12. od 12 do 14 sierpnia roku tak, tego czyli obecnego. Nie dwa dni chlaństwa i, i, i balang balangaństwa. Przyjeżdżamy bez dzieci. <grym> I na forum można się więcej dowiedzieć. Tak. No i jeszcze jedno ogłoszenie posterskie. Blok pichonta? Tak. Mamy wspomnieć o nim? No. Mhm. No to mhm. wspomnij. Mhm. No wspomnę, bo ładnie o mnie napisał. <grym> Tak, więc zapraszamy na blog Pichąta, w którym Pichąt, tak, Pichon słucha polskich podcastów, a następnie y, pisze o nich notatkę na swoim blogu C.com. Pięknie to powiedziałem, prawda? Fantastycznie. A, a ty, Pichąt, o mnie na razie nic nie pisz, bo ja no, nie pozwalam. O, o Sławku nie wolno pisać. Nie wolno, nie wolno. O mnie wolno, no. nawet jeżeli to złe, ale wolno. <laughs> Yy, to myślę, że teraz takie fanfarki powinny być. Ta ta -ra -ra -ra. Tam, taradam. I teraz, uwaga. W podcastofonie. Za udział wzięli. Za udział wzięli. Ej. No co? Teraz. No... W podcastofonie, Ari... udział wzięli. Za udział wzięli. No dobra, to jeszcze za, raz. Za udział my wzięliśmy. To jasne, połubie weźmiemy za ten udział. Dobra. <laughs> Jeszcze Dobra. raz. W podcastofonie udział wzięli. Dwukropek. Tak. Andrzej <laughs> z podcastu Kogut Domowy i jego alter ego Mroczna strona Kurnika. Aż strach się bać. Krzyszman, czyli Krzysiek z podcastu Jaskinia Głupoty i Gitarowy. Dobrze nam rokuje i w sprzęt inwestuje. Do nagrywania w sensie. Tak. Grzesiek, słuchacz, który czasami wyda odgłos paszczą, zaryczy lub zamiał, nawet i który niekoniecznie mnie lubi. <śmiech> Maciek gdy z podcastu Sąda XXI wieku razem z kolegami robią niezłe pranie mózgu, Słuchaczy. od po prostu okiem studenta. Tak, pichon, zakręcony niczym słoik z drzemem truskawkowym, wyrąbisty głos hukafonu. I nie tylko. Po prostu ja mam do niego słabość, do jego głosu w sensie. Eeeee. <śmiech> <laughs> oraz? Oraz? Oraz? Tak. Viola. Mm -hmm. Tam? Brocza, lepsza połowa Roberta z 5 o'clock, która jest słuchaczką, czasami daje się namówić na użycie swojego miłego głosu szerszej rzeszy audiofilów. Tak. W każdym bądź razie się bardzo, ja bardzo, bardzo się cieszę głównie z Violi, ponieważ jest więcej niż jeden kobiecy głos w tym podcastofonie i wiem, że Wiolę to kosztowało wiele wysiłku bo, bo tak, i, i stresów, także wielkie dzięki Wiola. No a teraz dzięki. tak ładnie podziękujmy razem. Trzy, cztery. Dziękuję. my My? Tak. Wszystkim my. Bardzo, bardzo. bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Liczymy na, na dalszą, dalszą współpracę. współpracę. Jesteście the best. The best, tak. Buźka. Mm -hmm. I teraz, uwaga, a dodatkowo zamęczyli was... Kasia z Niemownikomu. Przegląd podcastów i szukanie muzyki. Oraz Sławek z Nawagę. Przegląd podcastów i montaż. I akceptacja muzyki, oczywiście. Oczywiście, tak. <śmiech> <śmiech> Zatem... Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Pa, pa. Bye, bye.